Tomasz, ch chodzi no. o to... A co ta gąbka daje? Że, no. Zbiera e, bardziej dźwięk. Nie, właśnie nie zbiera dźwięku, e, jest A przykład, czy eliminuje jakiś wi wiatr, szum czy wiatr? Szum, wiatr ciekawe, eliminuje no. tego typu a, no rzeczy. Akurat I ten, teraz nie ma wiatru. Ale chodzi o to, żeby ale... był temat przewodni, Aha. że jak na przykład nagle nie będziemy o czym gadać, ktoś przywoła temat przewodni i będzie kontynuacja, tak? Dokładnie. O to chodzi, żeby no raczej, coś takiego no. wymyśleć i na ten temat przewodni nagrać kolejny odcinek. No tak, ale na przykład w tym miejscu co teraz jesteśmy, to mówię, mi 15 lat tędy chodziła, tu nie stało się ani razu. No tak, no. Nie pamiętam. Co za przyjść. To jest y, to miejsce, o Takie... którym mówimy. Dzień dobry wam w piątkowy poranek. Dla nas jest poniedziałkowa noc. To jest miejsce na ale budynku jest... przepompowni, o którym już chyba kiedyś było, bo mijaliśmy go Grając Konstancin Magiczny i Cieciowisko, obydwa odcinki, nad rzeką Jeziorką, tu są takie dwa bliźniacze tarasy. Jeden ze schodkami, a drugi bez schodków, stoimy teraz na tym bez schodków, od lat x więcej. No ja pamiętam, że pierwszy raz tutaj byłem, to byłem w wieku Zuzy, czyli mogłem mieć 4 lata, szliśmy z moimi rodzicami przez tą kładkę z szyn, ja tam prawie sieknąłem do rzeki, bo straciłem równowagę, ojciec mnie złapał. No to, to było prawie 30 zwał, lat temu. Nie z tylko z tej kładki, przechodziliśmy nie. przez tą kładkę, nie, normalnie, Wiecie, czy i bym było, sieknął. To było dla ciebie przeżycie życia? Nie, znaczy nie? wtedy to było coś, nie? Tak, no. tak ale na przykład si był zalany potem i śniła ci się kładka? Nie. Masz te zjawy, widziadła? Ten, płatka. Ducha no ta, z której spadł prawie, tak? nie? Nie, no tak się gimnołem no, czy... z boku, ojciec mnie złapał Wiesz, trochę i tyle, nie? Ciężko, ciężko pamiętać koszmary w wieku czterech lat, no. Albo kojarzysz koszmar, albo kojarzysz to, co było w rzeczywistości. Ciekaw no, jestem ciężko. na przykład, czy moja córka będzie kojarzyła akcję pod tym Coś tam się zdarzyło właśnie tego typu, nie? odcinki Barbie, nie? Różne rzeczy będzie kojarzyła. Na przykład bardzo jej się podobał odcinek Kapoka z nią. Tak, tak słuchała? Tak słuchała. Ona było fajnie, jeszcze w, no. w tym promo, nie, w tych zapowiedziach. I w którymś A w odcinku to było też dawno. była, wiesz? Na końcu tam jakieś życzenia ja raz, były i ona coś tam mówiła. W którymś było. W którymś możliwe, którym nie pamiętam, pamiętam, wiesz? Ona będzie Zamknij mordę. ci Barbie. I tak, sta... Te, nie pamiętam w którym, ale to było tam nazywam. pierwszy tam dziesiątka czy nie? Odcinek. Możliwe, nie pamiętam. Ja Wiesz co, no, stary, yy, od roku ponad prowadzę yy, ten 15. Pod... chciałbyś tam y, posłuchać tych takich bardziej chyba w pierwszą zimę, nie? Co były? Tam właśnie... Ten no, myślisz, okres... że mi się chce słuchać takiego pieprzenia? Zastanawiam się, że nie. jak znajdę, to ci podejdę. <śmiech> Może tobie się chce słuchać. Mnie to się a, tego nie, nie chce słuchać. Wiesz, 20 minut na samym końcu. Jest pierwsze odcinki Fajne. to krótsze były, po 10 minut. Jaki no, czas? Nie Nie najlepszy. <śmiech> Za 10 w sensie powoli się, się zbieramy w tamtą stronę, nie? E, bo jeszcze mamy do bo damy damy radę, nie? E, to jeszcze mam piwo, także to, no, to dopijemy też. i się będziemy zbierali. Bez piwa to ani rusz. Tak jak ostatnio no. nie? Nie, ale ten. Mogę dotknąć? Tak. Możesz normalnie pooperować, bo on cały czas nagrywa, jak macie, to będzie słychać, Możesz że ty macasz. go w pewnych kierunkach to nie ruszaj postawić. tej gąbki. No ale właśnie tak z ciekawości, nie? Bo no taki, tak gąbki od mikrofonu mikrofon, nie dotykałeś nie? nigdy. No właśnie nie. Nie udzielałeś nigdy wywiadu? Wywiadu udzielałem. No to co? Ale no nie dotykałem gąbki? gąbki. To ale jak mówisz, to mów do mikrofonu. Ale... Trzymasz go w pozycji. A nie tak blisko. 20 centymetrów. I co jeszcze? <laughs> Samolot, ci będzie go słychać pewnie, Pewno. nie? Albo nie, nie wiem. Może. Ale słuchaj, słuchaj, wiesz co, dzisiaj jadąc do pracy słuchałem jakiejś audycji, e, e, że ludzie teraz... I e, tu? Nie, e, totalnie nie, nie są w stanie załapać totalnej ciszy, tylko tak, ktoś... Idzie na rower słucha muzyki, biegnie słucha muzyki, jedziesz samochodem no, słuchać muzyki, z bałka, nie? nie? I w, robili jakieś obliczenia, że w Europie jakieś miejsce najcichsze to jest w stanie wytrzymać tylko 30 minut mhm. bez jakiegokolwiek dźwięku mechanicznego. Mhm. W Naturalny Europie no. może być. Naturalny może, ale nie chodzi rzęcia, o mechaniczne, to. najczęściej właśnie, ale os... taka akcja a słuchaj, jak na końcu się świata się samolot przelatuje. Tak, Naj... powiedzieli się... najczęściej powiedzieli, najczęściej Rzeczą, która psuje ciszę po 30 minutach, czyli średnią wyliczyli jest właśnie samolot. Jest no. To jest rzecz mechaniczna, która nagle ciszę zamienia, wiesz, w dźwięk. <grym> nie, dźwięk. <grym> nie no, ciężko znaleźć ciszę, czułość. bo ten, Bo w dzisiejszych czasach to jest tyle dźwięków i tyle urządzeń, które Ale powiedzieli, że gdyby tam... człowiek miał takie ucho wyczulone jak jakieś zwierzę, to by zwariował. Mhm. Jakbyś słyszał to każdy to byś słyszał. dźwięk, bo sam wiatr wywołuje już jakieś drgania powietrza i tak no dalej, tak. wiesz. I to by człowiek by to słyszał i by zgłupiał. Ale to jest z wiatrem no. by się niosło. Z ale, że to wyczuwa, nie? Z no, ale już wie, że ma inną psychikę, tak? No tak. No Nie ogarnia tego wszystkiego, wiesz, ucieka po prostu. Mhm. Swój świat. A co tam ten? bo coś mówić, że z Fredem się, się no widziałeś, się w sobotę, I bo były tam, Tereski urodziny, imieniny, hmm. co ja gadam. I, byłeś? I Nie, ale po prostu jak byłem no on, pod domem, to on przechodził, nie? Na czworakach. <laughs> nie, ale i co tam? I Wracam ty. z imprezy. To samo, nie? To samo od no, jakichś od dąba, siedmiu od lat, tak? <laughs> Oprócz y, wznowienia działań w kapeli jest to samo co 7 lat temu. A kapeli, no. A gadałem jak teraz i tu grałem, to mówię tak, bo tu pauker to zwykle taki wychudły coś, a ty tak się tu dobrze trzymasz, a tam coś tam, pyrek coś, powiedział pyrek też. No, ale pyrek taki... też już trochę wygląda, no. nie? Znaczy wygląda, przynajmniej pamiętam, ale no. podejrzewam, że się nie zmieni. Ale on zawsze był taki kompulentny, no. to tak trzeba określić. No. No, I, i co? I ta... Pałker też nie, jest. Nie, ale to jest ten moment, <laughs> kiedy rzucasz temat przewodni, no, gdyby był taki właśnie temat, to nie było ale problemu, ale przewodni. Aha, to właśnie była a taka ten? chwila, ale... Ale o to, że myślicie, że będzie słuchał nas Gacy? No ale pamiętacie, kurwa... Gacy bo ja prawie życzę na pewno. zdjęcia Freda, ale prawie w szoku, on na pewno. ma 18 lat. Prawie na pewno. Słyszysz? Na Konstancinie, nie? Tak. Były zdjęcia wrzucone hmm, swego czasu. Pory. I kurwa, jak on wyglądał w ogóle... <laughs> Kurwa taki chudy jakby wiesz. Wyszedł z jakiegoś kurwa obozu. 30 sekund i trzy kurwy poleciały. No. Piętasz ten film. Te, coś nie, jest tak co, co, potwornie, co, co, ale to co były, nie, to nie nie, to, nie, były sceny po 30 sekund, bo więcej aparat cyfrowy nie pozwalał. No to tak, to jeszcze poprzedni aparat. No. A w każdym przynajmniej ze trzy leciały, nie? Ale ja raz Czy, to kiedyś miał popięknie. taką gadkę. Było coś takiego. Że kurwa, czemu ci... mówić, nie? Czerno, ale nie. kiedyś to ja raz miał taką gadkę, że po prostu co drugie to było przekleństwo. A zauważcie, że dzisiaj jak rozmawiamy wieczorem, jakbyś się wsłuchał, to nigdy dawno żadnej bluzgi nie, nie no, lecą na... Trzy, tylko nie, wy... no, nie, Nie, nie ale poleciało. to dlatego, bo, bo było nawiązanie do Ciebie. Nie? Ale normalnie no. gadamy i nie poleciało. Zobacz, guma jak gadam i no nie jesteśmy... przerywam żadną. Teraz to się kontroluje tym. Nie, Wysyśmy, nie. Wiesz, staliśmy się wykształconymi ludźmi, Pytar, bardziej, bardziej kulturalnymi, wiesz, mm -hmm. mamy więcej uprawnień te sprawy. No to, na zon... uprawnień na wózek, widłoby, to nie mam, przeklinamy, to nie? nie. Mam... To nie przeklinamy. Ja nie mam uprawnień na podstawówkę przez internet. Ta. W Australii. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Benedykter. Z Merlin Monroe. Z twarzą Merlin Monroe Z oponami Monroe Z tym, z fabem Merlin na polu mokotowskim. Ja skończyłem podstawówkę przez internet wieczorowo. Si na siódmej klasie skończyło. Tam. Taką I, no, i teraz jest potrzebny temat przewodni. Nie, no to przerwa teraz. Słuchajcie, stoimy tamtą, w ale... takim miejscu. Ej, nie... z tamtą To ja życie. Tam, tamta jest co, takich metalowych co znaczy, z bobra. Stoimy w takim miejscu nad jeziorką. Ja, słyszę, a wiecie jakie ostatnio nie słyszałem? Na I tu, tu? Są, jest taka kładka Ej. z dwóch szyn kolejowych Zespawana mnie? Jak ten Myśmy ten ten łazi... Normalnie środkiem Ej. Ej. Kiedyś Z rowerem tędy przełaziłem ja, z... Prosty, <Lego> ja też Człowieku, masakra, Zobacz. Ale chyba szersza było ten Nie, ten, nie, nie była szersza, zawsze były dwie szyny Ale tam jest ta druga no, ale bo ona jest z takich... Wiecie, Kształtowników ten, do zabezpieczania brzegów Jakie określenie słyszałem na to Ostatnio Melać Gibsona Melać Gibsona, stary No to dobra. Melać Gibsona, kurwa. Niezwykle To co, idziemy? Ale tak, bo kajaczkiem chula, teraz był fajnie. to byłbym spróbować, nie ale nie tak, przestał. No stary, no. do wody, kiedy, kiedyś mieliśmy lepszą koordynację ruchową. Teraz... Starość nie radość, artretyzm, no te sprawy, wątkowa cię zaboli. Ucho środkowe już od nadmiaru muzyki na MP3 już się wiesz, nie halo. Nie wiem, czy znacie historię, dlaczego e, w teraz dawnych wiekach poddani padali na twarz przed e, królem. No, na przykład na takim wiecznie. dworze francuskim, jak tam Lżem. wszyscy posuwali wszystkich, to wszyscy mieli syfa. I to jest tak, Kiła. że jak masz kiłę, to masz zaburzenia ucha środkowego. No, oni chodzili w tych piewszonych, kurwa, butach pod kuty. Jak łazili po korytarzach, to było stuk-puk. Więc mhm. mieli dodatkowe odniesienie dla błędnika, czyli dźwięk. A jak szli do króla, to przed królem... O pukaniu, tak? tak? Tak, tak, Nie, no, odniesienie takie, wiesz, 3D, nie? punkt orientacji, a jak szli do króla to przed królem leżał yy, dywan jak wchodzili na ten dywan to nie słyszeli pukania i od tego szyfa wywalali się na pysk i dlatego właśnie wszyscy przed królem padali na twarz proste no, nie nie, No genialne? to mi sprzedał historyk jeszcze w liceum, wytłumaczenie takie ja uważam, że historia jest dobra kołem się toczy jak najbardziej no Chyba tak. Ja też dzisiaj padnę jakbym nie miał błędnika Czemu? Czemu O, pali <śle> <śle> To pas ma tak. Wchodzi do domu, zdejmuje buty, kurtkę i pada. Tapy. Nie wiem, o próg się chyba potyka. W tych warunkach to se nie pogramy. Rynki. Nie gadaj. Bardzo słabo. Wiesz, żeby to ostro było słychać, a ptaków tak nie zbiera. ja po prostu tak słyszę. Znaczy no, ty masz trochę inną czułość suchu no właśnie, niż ten sprzęt. Także wiesz, to jest inna sprawa. Co, coś lecisz dalej ten? Co, tak, tak, zastartowałem i znowu, i znowu ten jesteśmy ziemi. w eterze. Lida nie nagrałem po, tym razem. Chcieliśmy. Lida. Do Etheru. wprowadzenia, tak jak było wiesz, na ciciowisku. Ja tam z tym lidem. Zupełnie niepotrzebny w każdym innym odcinku, jest. wiesz. Robi setting. A to W kółko Otwórz piwo lepiej. Po co masz w kółku słuchać tego samego na początku? Zawsze Kłodnie. wtedy masz wiesz, coś innego. <grym> nie, nie no, raczej. co jakiś czas, co parę odcinków się to zmienia. No, ale na przykład w tym nie musiałeś tego nagrać. Nie, ale coś tam powiedziałem. Dzień to dobry w zmianę, Nie Ech, dobra. <śmiech> Nie jestem zwolennikiem zmian. <śmiech> nie ma co dyskutować. Znaczy jedyne zmiany tak jakie. Jak ma, jesteś zwolennikiem zmian, a co piąty odcinek zmieniasz muzykę. Czy tam zwolennikiem zmian to jestem jak mi pensja rośnie głównie. <śmiech> co się nie zdarza za szybko. Za często zmieni, otworzysz Bo mam to rękawice to grube. To grube i po, po, po prostu. To co? Uważaj się nie opryskać. Co co? Nie no, że. Zmieniasz muzykę co tam któryś odcinek. Co 10 odcinków. No, no to no. zmiany jakieś są, nie? Mama... rękawice mama rękawicę i Dobra, To teraz y... jesteś <głosy> gwiazdą eteru. I Iz... tego, Bo widzisz, to coś zostanie zjawni, na, na to wieczność. W internecie tak, zostanie a, na zawsze. I za 100 zjawni. lat będą nas znali z tego. Także masz szansę się unieśmiertelnić. Twoje wnuki będą tego słuchać. Teraz już to zrobiłeś, ktoś powiedział, że to akurat było słabe ale co? No co? beknięcie do mikrofonu, co pan, było słabe co pan nic nie wnosiło ale słabe w sensie, że za mało włożyłem w to duszy, czy... nie, że kiepskie no, a. nie beknięcie kiepskie, tylko w ogóle zachowanie tak. kiepskie ale co? Ale to gdzie to ktoś tak pojechał? w pierwszym cieciowisku a to ale... gdzie ja beknąłem? no w pierwszym cieciowisku ale gdzie? Z Masiakiem? Nad... Nie, nie w lesie, tylko tam. No morskim się dzieje. Nie, prawda, Nie w dziadach z lasu, tylko w, w, cieciowisku A, w, w Cieciowisku pierwszym. I co to było na? Ten... No tam na fabrze. Co pan odpowie na te zarzuty? I co i tam poleciało jakieś byk? Be... Co to tam się dzieje? I ten... no, ty miałeś urodziny. No, i... no wiem i co, no, byknąłeś. Guma chciał, żebyś I się To w komentarzach stwierdził, że to kiepskie było. Przed milionami słuchaczy. A, A ty sobie byknąłeś, nie? Jak to zacytuję nic nie wnosi. Dla młodych. Więc masz teraz niepowtarzalną okazję unieśmiertelnić się no winny sposób. No ale ja nie chcę młodym. Ale nie musisz młodym. Wilczkom. Starym. <grym> Młode wilki są jeszcze ślepe. To tyle w tym temacie. A, to to no bardzo ostatnio... chcę, ale nie może. Mów co robisz, bo słuchacze nie słyszą co robisz. No właśnie. Słuchacze nie Mów, słyszą, że robić, zapaliłeś bo... latarkę. Tak, albo machasz rękoma, nie? Tak. Bo ten, jedyne co to mogą usłyszeć, że otwierasz browar. A, tak, to, ale to wszyscy robią. Ktoś mi uświadomił. To, zapaliłem latarkę i świecę komuś po oczach albo po krzakach. Kto ci uświadomił, to coś? nie ma, to wie, W komentarzach chcecie, Oj, daj spokój, w co drugim podcaście jest browar otwierany. Znaczy z naszym udziałem? Nie, w ogóle. Bardziej, nie tylko w kapoku. E, Bo ja tam się a, ciągle, o tam, ogólnie ho, otwieranie o... browara, tak, ogólnie o Szczególnie o podkarach. wszyscy otwierają browary. Tak, tak skwar głównie. Aha. Czy się nie że skwarzył jeszcze? no dobra, ale to co, jakaś jedna osoba się przypierdoliła do tego otwierania? No to co, no co, nie jej... tak, tylko ktoś tam skomentował, że to jest całkiem popularne jedna na dwieście to daje jedną dwusetną, nie? Tak, tak zwane <śmiech> y, pół procenta. no mniej więcej no, no. osób, które, którym się to nie spodobało, nie? Albo A mają zastrzeżenia. No jest nie no co ty? No ja no Czy ty, ile 10 lat temu wstydziliśmy od razu byśmy mieli to w planach, że sobie poszlibyśmy. tam. będę czy tamtym... będziesz taki kozak za 10 lat. Za 10 lat to mi się nie będzie chciało tu dupy ruszyć, no chyba właśnie. że się umówimy, wiesz, samochodami, a to chyba wtedy się... bez browara. No właśnie. Tak, rowerada? Ta wodnymi chyba. Będziesz miał 40 parę lat, to będzie dobrze jak będzie nam się chciało jeździć. Mhm liczę na to, że będzie nam się chciało ale w, nie w środku tutaj nocy nie przy temperaturze oscylującej wiesz, parę stopni ponad zero. uwaga zerem. do młodych słuchaczy starośnie radość mm -hmm. młodość wieczność. i to nie, i to szybciej dostrzeżecie niż wam się wydaje wiesz jutro, jutro to dziś tyle, że jutro A to cytat z kogoś takiego? Z i A cytat z czegoś tam to nie, to jeszcze wcześniejszy cytat z czegoś su? Staliśmy 10 lat temu, mając 22, nie 32, i to w tym miejscu wyglądało to tak samo miał 22, w sumie. Nie? To ten miał ja 23, no jej. też się liczy. Czerwiec. Akurat robisz, A ten. Nie, no październik. Nie, no w sensie czerwiec. Chodziło mi o urodziny. Ale tutaj 20 lat temu normalnie był przepęd dla bydła, taki jak ten, o którym opowiadałem tak, w odcinku, było, a nie. 20, ale nie 10. Nie, 20 lat temu. nie, no 10 nie, ale jak na przykład z podstawówki ja mówię, przychodziliśmy tu na wycieczki, to na tych łąkach, gdzie teraz jest teraz łęk, to, to, to, to bydło się bydło pasło normalnie. Kiedyś to ja tu dobiegałem do tego miejsca nie? na WEF-ie, nie? I no. z powrotem się ta, ledwo. biegło. No, ledwo. Ale no, dobiegałeś, się teraz ale... wiesz. Ja. No. A teraz jak sobie biegałem w tamtym no, ale roku... dochodzę przynajmniej do tego miejsca. To była akcja, że wiesz, od przepompowania. Biegałeś w zeszłym roku? Tak, to tutaj, tutaj... Bóg się opuścił? No na wiosnę, bo musiałem się odmówić. <laughs> <laughs> jak się biegło od porobki tutaj, to dobiegałem, ale już z powrotem od razu z marszu nie dałbym rady, nie? Wiesz, nie, to, to maszerowałeś. Zadbać o serce. Oczywiście, to różne trzeba zadbać, ale to wiesz, żywienie też sprawy, ale, ale nie biegałem. Aha. A czy raz wałem, raz ulicą, nie? Dwa bo razy biegłeś? Tak, więcej, ze trzy albo puszczy. cztery no. Zupełnie, naprawdę Proszę Cię, stary, w tym wieku takie akcje Biegać <grym> Kurwa, moim marzeniem jest przebiec maraton Mieliśmy taką akcję Na nagraniach, postaw na milion Jak był chyba ojciec Z synem i syn trenował maratony I, syn I ojciec synem. mówi na przykład że, Bo tak, na przykład syn też pół maratony Biega mm. i to tak dziwnie brzmi, jak wieczorem Mówi, idę zrobić połówkę mm -hmm. Dobrze, że nie 3 czwarte. No ale chodziło o półmaraton, nie? No, no, natomiast prowadząc.. No ja w jego km. wieku też robiłem wieczorem połówkę, ale chyba chodzi trochę o co innego. Po, te, po 30 km mógłby dostać zadyszki. Zejście? No to tak po wypiciu tam 0,66, nie? To już nie, nie, nie wiem, nigdy te, nie wypiłem tyle ku, na hałas. 750 To Fred podobno w Woju sieknął. On czy założył się z kimś, że pół litra walnie na raz? Ty, ty pamiętasz tą historię. To pery na pewno. Tak Nie, to... to... To ten, to Fred, co strzeliła a to... później jechał rowerem Po następną i wpadł do kopu I co sobie wybił zęby wtedy, co był W szpitalu przecież Nie pamiętałem tej akcji no, kurwa, ci no Ale po połówce naraz To nie jest trudno wywalić się Słuchajcie, na rowerze Z tego co mi kiedyś opowiadał To ten, to tam u nich na jednostce Był jakiś taki konserwator Nie taki, co właśnie wymienia wiesz, Żarówki jak się spalą i takie głupoty no i on z nimi ostro tankował, nie, bo on był miejscowy jakiś tam w Wesołej, nie, no i ten, i oni wtedy właśnie Fred strzeli tą flachę naraz i jak wiał to stwierdzili, że on pojedzie rowerem tego gościa po następną, nie, no i jak jechał przez jednostkę, to tam w Wesołej, co byliśmy u niego Aha. na tym, na przysiędze to były takie okopy be, takimi płytami betonowymi obkładane, wiecie jak to są, no. nie? No i on jechał, go nie widział i normalnie wiewał się do takiego i, i przykurwił zębami I kurwa kurwa on się poszedł jebać w taki żółk w taki betonowy, nie? I klawiatura się złożyła cała, ile, nie? ile, zębów się? Nie ma się co śmiać, tragedia ludzka A są, on ma tą szczękę, czy jak? Nie, nie pamiętam jak, miałem, nie pamiętam, jak on to było zrobione, ale pamiętam, że wylądował wtedy właśnie w takim szpitalu wojskowym, i normalnie cała klawiatura do wymiany. Nie? Z frontu y, kurwa gruzy, ale dalej nie normalnie, ten jubilat, który wjechał, to kurwa totalna miazga, nie? Złożył się. No i A koleś dostał go na komunie. No, I na osiemnastku konserwator. Nie no nie, że tak. no a Ty się śmiejesz, a ten rower, który ja dostałem, jak zdałem do liceum, co twój stary na nim ciągle jeździ, sprawny jest? A. No. Jak go, no. a ja ja go Bardziej od Ciebie. Ja go, dosta... <śmiech> ja go dostałem, jak poszedłem do liceum. To był pierwszy góral u nas na osiedlu. Dokładnie. Twój stary jeszcze ciągle a, na nim jeździ. Ten Góral on go wziął ze dwa lata temu już, nie? <śmiech> Rok, chyba, czy, chyba temu. czy rok temu, no trzeba czas? było linki wymienić tylko. No ale wiadomo, to są takie rzeczy, które się mechanicznie zużywają. Rama, koła, wszystko no ale jest. To ale poprzednie to koło jest wymienione. To masa bo... stary nie siedzi w internecie, żeby linki wymieniał. <głos> <głos> z kumplami. Dla niego to nie te czasy, <głos> <głos> Nie no dobra, może sobie wymienił z linka. <głos> Pewnie, pewnie syn mu pomógł. Mój teść siedzi też w internecie na przykład, sprawdza sobie jakieś W internecie? Akcje piłkarskie, wiesz, spotkania, kto z kim, ile rozegrał. Wcześniej sobie na telegazecie sprawdzał. Dotystyki. Telegazeta to, wchodzi, to jest sprawdza... internet dla ubogich. No Słyszałem tak. określenie. To Ciekawe. co jest? Internet ale dla ale ubogich. Ale co? co? Dobre, telegazeta. A. <śledzio> <Internet> <śledzio> <Jak> kogoś nie stać, <śledzio> dostałem łącze albo przynośny i płacić. To jest internet dla ubogich. <śledzio> Wy się śmiejecie, ale ja w liceum no, jak no, byłem. Dla pań był taki magazyn, strona Rock, Rock Fun się nazywał, tam 600 któraś strona, o muzyce normalnie na telegazecie, ja sobie czytałem generalnie raz, dwa razy Wie w nie tygodniu. Ja, ja, ja nie, kurwa nie oszukuję, że telegazetę przeglądam, no jak oglądam telewizję, to włączam telegazetę, no przecież nie będę siedział do nie no, ale Ja Wolę w kąpie sprawdzić, bo mam stronę, gdzie mam wszystkie stacje ano, naraz i anonce. wtedy wiemy, co się dzieje. Wiesz, w internecie Uwa, muszę... Ja przeglądam to w No Czy wiesz, Aby ją. dobrze strzerać. A, a tutaj mam stronę 800 i już, nie? Nie, no ale ja wolę wchodzić Trzysta na stronę, 11. Gdzie wszystkie stacje. A tak, na jedynce... Ja Najlepsze jest to i przewijanie A co jest na 311? Nie, nie wiem, program, program, program dwóch na przegrane. No. Ale na rany. Między, no. nie, między chyba 12 a 18 czy coś takiego? Nie, nie? wcześniej. Nie, wcześniej, przed tak? 12. Tak. A to co Później... tam jest 11, 12, 13? Tak, 14. 14. 14, są 4. Ale nie, program telewizyjny akurat jest bardzo pomocny w telegazecie. Ale no inne rzeczy... program jest na wszystkich telegazetach. To ale co so, ja najczęściej no tak, sprawdzam ale... sport. I program ten Ale, i, ale inne, inne, ja czytałem, inne strony to bez sensu, nie? Lepiej w internecie sobie na przykład. <laughs> No nie masz Google'a w telegazecie. No ale tak to już jest, nie jest w internecie. Ale kiedyś na przykład był zegar zawsze w prawym górnym rogu, teraz hmm. mnie w kurwie jakieś reklamy tam hmm. lecą. Chcę sprawdzić godzinę, ale co Ta, jakiś czas, czas zegar z, się po pomórkę. Tak, ale, ale, weź ale na przykład stary. zegarek. No tam, gdzie jest ja doczekam, zegarek. To ale po to po ci leci jakiś pasek. A, ale chodzi, powiem nie? ci, że zegarek z Szybkie panie Przecież szukają panów z szybkimi samochodami i z długimi chujami. Ale ten, Ale no ja jak i ten. A ty ale, mówiłeś, że. To ci... poleciały cztery twoje nieświadki. Tak, ale to jest pikuś. Porównajmy z co kiedyś ja no raz, bo ja raz co drugim wyrazem przekleństwo. Ale guma ten. Y, ja na przykład synchronizuję zegarki, nie? Z Telegazetą. Bo na przykład. Ja synchronizuję mi się zegarek, wydaje, że, że tam jest... dyrektorem finansowym. <laughs> tam wydaje mi się, że w komputerze mam 10 minut wiesz. naprzód, żebym miał poczucie, że już. Ten dotrzymałem terminu Dzięki temu mogę czasu. wychodzić zawsze 10 ok. minut wcześniej z roboty. Straconego czasu. Nie, nie, w robocie. No ja robię różne rzeczy w robocie, trudno je nazwać ambitnymi, ale są takie momenty, że też mam poczucie, że coś tam robię, no. Niekoniecznie, że to jest dla dobra swojego Fajne jest to, co robię, ale fajne jest robienie czegoś tam tak. w jakiś sposób. Ludzie chcą wlebać jakieś z Fredem, I gadałem z Fredem i Fred mi się pyta, skąd ty ta dziewczyna, co się z tym spotyka? Ja mówię z Mińska Mazowieckiego. Mhm. A on mówi: Kurna, człowieku, byłem tam raz w życiu, jak najebany, wracając z Konstancina na, na, do Rembertowa na jednostkę i ustałem ustał w, w pociągu i obudziłem się w Mińsku na dworcu. Bale, I tak nie chodził po mieście, że z... Nie, mówi, że wysiadł z pociągu, przeszedł na drugi peron na Czekał. pociąg powrotny, nie? I za ile miał? Nie wiem, a takich szczegółów pewnie. nie podobał, ale mówi, że wiesz, totalnie jesteś normalnie. Po alkoholowym no. przebudzeniu jesteś na dworcu, z, z że nie pociągu, wiesz, gdzie nie? jesteś po prostu, nie? Jadącego do Warszawy. Echem. Pewnie od razu nie usnął. Nie zumiałem raz taką Echem. akcję, jechałem do cieszę, Konina gdybym... i poprzedniego dnia zarwałem noc, bo w klubie stałem. Tuch, I słuchajcie, usnąłem tuż przed na czatach. Kiedy Obudziłem się tu w znowu mam. i musiałem podjechać do następnej stacji przesiąść się w powrotnie. Ale jaki totalny horror. Ale na jakiej stacji? Wiesz co, gdzieś tam musiałem do, do wrześni podjechać, no. to jest następna stacja. No wiesz co, miałem poprzednią noc całą, zarwałem, bo robiłem w klubie, zastępowałem Andreja i przysnąłem, tuż przed, tuż przed Koninem dosłownie, zmogło mnie, bo wiesz, druga doba bez snu, a to ja już miałem wtedy... A Andrei... też nie było 20 lat temu. Zastępowałem zasadzie mam Andreja gołego. Gasi był lepszy. Jest to tego, bardziej pasuje. Jest nie z tego się śpiejesz. Andreja Gasi. Ma nowego trenera. Czyż ten był. Andre? Słyszysz, Tomasz? Było tylko, że stało chwilę. teraz leży. On, on to nie jest, On nie jest Andrzej. Słyszysz? Przestań no. się z tym no, Zamiast gadać, to pomóż! Ile chcesz dostać? Ale to nie chodzi, że An Andrzej, tylko Andrę. No. Bardziej z hiszpańskiego. Andrę? No, ale Andrea się wymaga, tak? A mm -hmm. Andrzej to jest tak już rosyjski-ukraiński? Raczej. My pasuje bardziej do głoty, a. raczej nie. Ukraiński do Gołoty to tak sobie. Nie, no ale Andrzej! No, no nieważne, opowiadaj no, dalej, jak stałeś całą noc i... Jaką całą noc stałem? No w klubie. A, no i przysnąłem i musiałem jechać na następnego tego... I to nie jest tak, jak ty mówiłeś, że Fryt miał pijacki zwit i pijackie przebudzenie, no. tylko po prostu przysnąłem i... wiesz, taki ząk. I też miałem taką akcję, że jadę No. i konduktor przed sprawdzami bilet spojrzał, widać, że stację temu się skończyła no. ważność biletu, spojrzał, tylko... Spojrzał, spojrzał, oddał mi ten bilet, poszedł. A on nie, nie, już mu się nawet nie chciało gadać. To jak my już z Jarasem Wyczuł chyba, po... chyba awarię po prostu. Jak my z Jarasem wracamy po nocy z roboty pantaszy, chyba no. oczy nam się otwierają, bo przystęliśmy i nagle słyszymy że następna stacja wieżbno. A na Wilanowskiej mieliśmy no. wysiąść, nie wysiąść Ja najgorszą akcję miałem kiedyś. Wracam ja. z ja Ale w dziesiątce się tylko raz, kurwa, zaspałem. Obudziłem się na przejeździe kolejowym. Ja, jak ruszał już między południową a prombą. Ja, ja raz. Ja ale, ale tak to nie e, Słuchaj, kiedyś przestaliśmy kiedy, wracając serdecznie po nocy i kurwa przy parku. Leciałem, ja miałem taką akcję. Jechałem kiedyś. Chęt? Tak, no możliwe. Wsiadłem no. gdzieś przy parku wysiedliśmy no, i się przebiliśmy na drugą stronę. Wsiadłem gdzieś na Mokotowie, nie, czy coś, w 519. To nie ja pamiętam tego. A ja pamiętam. Wsiadłem w 519, myślę sobie podjadę do Wilanowa. No, w Powsinie gdzieś czy na centralnym? Nie, na centralnym. Co co, wiesz ja jeszcze raz? Wsiadłem w 519 jakoś na Mokotowie, tak wiesz, no. gdzieś okolice Płaskiej czy coś. Ale on jechał w stronę Powsina. Do Powsina jechał. Myślę że sobie wysiądę w Wilanowie, złapię stopa i obudziłem się na centralnym. Aha. Czyli pojechałem do Powsina, stałem w Powsinie z 20 minut. Ale spałeś cały czas. No przysnąłem, tak. no bo też właśnie z roboty A. wracałem. Po A koleś całej w ogóle w Cię nie budził, nie? Olał to no, no figość, nie awanturuje to stało, się. to 519 stało tam pod golfem? Stało pod no. golfem i to z no. 20 minut tam stoi normalnie. A Ty normalnie. w środku kimałeś normalnie, nie? <laughs> Wysnął, więcej Aha. szczęścia jak rozumu, że mnie nikt nie obrobił na przykład no tak, w tym czasie. Koleś generalnie kierowca nie budzi, nie? No. On budzi, nie, jak widzi parę razy, że ktoś tam. A nie, ale miałem raz też taką no, akcję, tak, jakże wsiadłem 116, że jak krążysz od Pętki do Pętki, wsiadłem w 116 budzi, do Wilanowa i budzi mnie koleś i mówi: ale wysiadaj, gdzie? no poczekaj, no. wysiadaj. Ja mówię, a gdzie? No koniec trasy, no. I ja patrzę no. i to wcale nie Wilanów, tylko drugi koniec 116. No. i co teraz? Zaraz kolega będzie jechał, w drugą stronę to się pan przesiądzie. No to wysiadłem, a raz miałem taką akcję, że wysiadłem w Piaseczni, a to Aha. było jeszcze z 20 lat temu. Aha. No z 15 w liceum, no. nie? Goś mnie budzi koniec trasy. Patrzę, taka godzina, że już nic nie będzie. Ale w no gdzie pod pod teraz? pod laminą na pętli, tak? Na, pod laminą. Aha. I stary, to były czasy, że nie było komórek. Poszedłem tam, co teraz Orlen jest, na stację. No, no wiem. I Jeszcze na żetony automat zadzwoniłem do domu, żeby ojciec po mnie przyjechał. Ale wiesz... Bo nie było komórek w to było jacyś, nie wiem, 95 pętli rok. pętli pod, pod laminą na Orlando to jest niezły rundal w sumie, nie? No, ale... Nie, no ile tam jest? Ale 700-800 metrów. Nie, no coś, gigantem nie, człowieku, tam ej, jest gigantem Z2 kilosy. jest kurwa Morrison, nieprawda. Nie? Jest, ej. Jaras, no co, nie ma do co że dwa 2 kilosy? Z kilos to Max, naprawdę, tak. z 800 metrów ale gigantem jest. Jest. jest kurwa Morrison, nie? Który kurwa wracał z Wilanowskiej. Jaras, ale nie skończyłeś tematu. Skończyłem. Ty tam pracujesz na co dzień. Od Laminy do Orlenów w ile Jest ze 2 kilometry. Nie, nie ma. Z kilometr maks. A czy z Laminy? No. no. Nie, no, no nie na ma. Wdłuż o Kulickiego idziesz. No co proszę. Kawał będzie, człowieku. To chyba jak w korku stoisz samochodem. Nie, nie wiem, kurwa, ale na półtora pod nie ma. Nie ma. Kilometr maks. Nie wiem, no ciężko. No nie w każdym razie doszedłem, ale zadzwoniłem, rąci, miałem jakieś drobne z automatu do ojca. Mówię, że ten. Morisą był gigant, bo kurwa z Wilanowskiej ruszył i w Wilanowie przysnął, ja chciał na Mirkowie wyjść i, I się ta tak budzi Polkolor, budzi się metro Wilanowska, budzi się Polkolor kurwa. Kurwa. i budzi się Klarysem i z Klarysem dymą do Mirkowa na piechotę. Kurwa. Nie dziwię mu się, że nie chciał się przesiadać. Ja też muszę nie dziwię. To ile on zrobił? który no, kilometrów razem no, z 40. Bywa, no 3 razy, 3,5 trasy, nie? No cała trasa ile no, ma? Z 12 kilometrów. No. no więcej. więcej, więcej. Z 15 więcej. Kurwa. Z Jeszcze coś. Od nas do centrum jest 18 stąd. No a do wilanowskiej ile? 10? No do wilanowskiej jest 10. No, 12 no i całych, powiedzmy. No, i to, no to, to jeszcze też jest. Zdycha. To zdycha. nie jest 8. No to dwie dychy. Nie no, no to 7 km kilometrów to jest do Piaseczna no. przez rozjazd, Przez rozjazd, a przez Konstancję. A przez cały Konstancin nie oddycha. No, tak. no to no kolej zdrowiecki 50 kilometrów jak No i jest równo autobusek. 7 kilometrów od ronda na jeziornie do Laminy, do skrzyżowania. No. No. Tak, ale, no. ale dołem tak zwanym. No. Przez, przez.. A dycha przez jedzie górą, tak. No. No. no przez Rozjazd, czyli dołem. No, no to. 50 więcej mógł zrobić. Ale ja, no, ja raz jeszcze kiedyś no. mieliśmy taką akcję, pamiętam, że właśnie przykimanie w dziesiątce. Za czasów siedzenia Ostregułu Mirkowskiego w przedszkolu no. że normalnie też jedziemy kurwa, dycho, bo odpieramy pod na Wilost i z powrotem. No kurwa, nie pamiętam, bo była, była taka, taka akcja, wiesz, że normalnie ten. Jakoś, znaczy to, a gdzie chcieliśmy jechać? No chyba kurwa. nie to była akcja, że z Mirkowskim. Siedzieliśmy w do Tężni o 6 rano I co, on czy tam cośada hamburgu, hamburgu a my jechać tak dalej i się przebudziliśmy na Wilanowskiej no <grym> i kurwa powrotem. Tak <grym> i to, zimnie, kurwa, i to właśnie, i Nie wiem stranę. czy to nie była ta akcja, co się obudziliśmy na Wilanowskiej Wracaliśmy z, z powrotem i przy parku siostrzeliśmy. To musieliśmy być strasznie zmęczeni wtedy. i ten. A to chlaliśmy pewnie coś I u Mirkowskiego, tak? Ta, ta. tak to jest, Nie jest To była taka akcja, że siadając przy parku, Mirkowski wybił na ten. Powiedz? Na Hamburgu. Mhm. A my się odsknęliśmy my na Wilanowskiej, i później na, e, znowu zasnęliśmy i się obudziliśmy na Piłsudskiego no tam dobra, pod kościołem no wiesz, na Konstantinie. 3,5 trasy no. to jest pików, nie? No. I, i ten, i słuchaj, i już e, przesiedliśmy się na ten drugi przystanek przy parku uh -huh. i stwierdziliśmy, że już nie śpimy, żeby wysiąść normalnie. Uh -huh. I wysiedliśmy na Wielonawskiej. <laughs> I kurwa, normalnie takie, że wiesz, oczka tak ciężkie, że zamykasz oczy i od razu kimasz. Piasek! I od razu kimasz po prostu, wiesz. Andrzej piaseczny, od razu. Ale ja, no, wiesz, zamykasz oczy i on po prostu kimasz, że ci się to coś śni, no. totalnie. Znaczy, to jest taki moment, że jeszcze Ale... niszesz, kumasz wszystko i nagle płynnie <śmiech> tak. przechodzisz w sen, nie? Główny tak. bohater ma że... bo coś w Ale rodzaju. Są ci sami snu ludzie i sama reszta? dzieje się coś zupełnie no. z bo wiesz, że to Nie ma klasycznej akcji, to jest coś w rodzaju snu na jawie. I ten. Hater ma różne zwidy. A, to mnie zgilotynuje. A ten, nie słuchaj. Nie. Ja. Bo te chuje zrobiły tego chuja na drucie. Ale nie, z gruja, słuchaj, nie to jest guma, taka akcja. Ja w mojego chuja. Że po prostu totalnie odjeżdżasz i ty w ogóle nie, nie czujesz, że jedziesz autobusem, tylko śpisz. Tak, ale zaczynasz od mikrobusem. momentu, kiedy ogarniasz autobus Aha. i tak dalej. Tak. I płynnie zupełnie nie wiesz kiedy Dokładnie. Przechodzisz do fazy snu. Na, na drugą stronę lustra. Do fazy wiesz, REM po prostu. Nie? Ale ogarniasz jakąś dupę z przodu fajdą i patrzysz się na nią, a to nagle jesteś w fazie REM. Tyle w tym temacie. A ta fajna dupa staje się twoim najgorszym koszmarem. Dokładnie, bo nie chcę, nie chcę ci dać dupy i kombinujesz, co tu zrobić. Wiesz, bo... że będę musiał edytować ten odcinek. Ona ci nie chce dać, a ty strzeliłeś trzy rundy po okolary no. I nawet nie? nie? I nawet nadal nie wiesz jak zagadać. A już kierowca się zmienił w tym czasie. To w Siebie. Nie no, co, co ty chcesz tu edytować Ona jeszcze to... bluzki nie rozpięła, a już koment. Nie się się w chcę nie, nie no, musi iść Nie bać Możesz dać tam w kombinacie jako tam cenzorek i te sprawy Tak W ogóle Murza? Po meczu murza jakaś im Megafon to jakiś butelek. Po zawodach. Co? Po zawodach już jest. Nie no reflektory dawały mały Oszlo, to prawda. No. Nie, ale takie kurna jazdy, co właśnie człowiek odpływa w autobusie, to coś niezłe. No, ale jest to no, nie tęsknię. Ja też nie, już teraz sobie nie odpłynie, ale... Teraz nie jeździ autobusa, ale kiedyś, autobus, ale ja kiedyś to przy, bywało. Akcję no. głowy w metrze... Człowieku. Ty podróżny, Plecaki wetrze po przycinane te akcje to były. Nie, na, ale na między, poziomem... kiedy z Jarasem jedziemy metrem, stajemy, bo wiesz, zbliża się do stacji. Podchodzimy pod, do pod, pod, pod, tak, podchodzimy do drzwi. Ja raz obok mnie i kurwa drzwi się otwierają, my no wysiadamy, nie? Ale wysiadasz w ten sposób, guma patrząc na, na tak. łogę, żeby nie wpaść między wagon a peron, a peron, nie? I normalnie kurwa idziemy obok siebie i nagle drzwi się otworzyły i się zamknęło i kurwa I czachy nam, <głos》>. nam przecięło. jest tak, ja na prawym uchu czuję drzwi, na lewym czuję Tomasa i Tomas czuje na prawym kurwa mnie, a na lewym drzwi, nie? I nagle drzwi się od... otwierają. Otwierają? Się. Ja, gło, ja głowę wyjmuję i Tomasa przygniata kurwa z obu stron kurwa. A później z kodami ruchowymi do góry jedziemy kurwa. Takie czerwone ślady. Tomasa jak wygląda? w ogóle się nie odwracamy. No kurwa. A w ogóle zero patrzenia na ludzi A bo za nami taki tłum Ja pierwszy. Zakra po prostu Coś strasznego po tej akcji nie zapomnę do końca życia Wnukom będę opowiadał Prawnukom Jaki czas? Koło Jezu, w pół do, to idziemy, nie? W 12? W pół do 11. Prawnuczko, to nieźle całkiem. Ile to, to mało. Myślałem, że koło godziny, a to było pół godziny temu, jak byliśmy na przechompowni. no, przepompowni. no zanim guma do chaty się zszłapiemy, to 11:00. No zbyt. tak, tak, tak. Co to za impreza? Nie, normalnie, wiesz, <coughs> mógł z Kosa Konstancin wygrał z drugim składem Laury Chylice i naprzód. Kosa Konstancina, klasa. W regionalnej. Bo RKS Mirków tam gra w kurwa w B Rozumiem, że to jest tak CBA potem kurwa CBA? Regionalna, czy nie, jak to, to się jest... nazywa? A, idziesz okręgowa. W górę. Masz tak, CBA, Okręgowa, Czwarta Liga, trzecia no, liga od druga czwartej ligi liga, zaczyna się w ogóle. Pierwsza A, liga i Ekstra, i ekstra klasa. Klasa, tak. Nie? To no Tak. Czyli w sumie poziomów masz 8, nie? Czyli a tak naprawdę Ale to i tak nas... jesteście ostro w dupie i nikt to was Ale nie wie. U nas tu w mazowieckim nie ma C klasy, nie? Czyli jest ten poziom niżej, czyli mm. 90 mm. 4, nie, czekaj, 5, 8, nie. 4, 5, 6, 7. 8, 8 dobrze No to już i tak szorujesz od no, hmm. nawet jak nie ma C klasy. To sorry. A to co u nas jest B-klasa? No nie ma C, Aha. tylko jest od B się zaczyna. No więc A to nie jest dwa poziomy nad dnem, tylko poziom nad dnem. No. To jest Ty, poziom powyżej gówno, nie? Czym się zajmujesz? Jestem trenerem B klasy. Jest mi z tym dobrze. I czuję się zajebisty, że chłopców doprowadziłem na szczyt. Uniesienia. Dobrze. Nie no, że... Zawsze jak zostaniesz mistrzem jakiejś ligi, to jest to sukces, tak? Nieważne czy to jest Ekstraklasa, czy B-klasa. Myślę, no. że po meczu w szatni dobre leje się ostro gorzała, nie? Ale tu grają nastolatki. Myślisz, że tak nie, ostro gorzała się. Chodzi leje. mi o trenerów i zarząd, nie? Że leje... się, jest ten dobre chlanie, palenie i jakieś nie. dupy. Chodzi mi o to, że. Chodzi mi guma wiesz, o zarząd, trenera, to po meczu, po meczu w szatni ostro się leje gorzała i najważniejsze, że nie musisz za to płacić, nie? To kto za to płaci? Pan płaci, ja płacę, my płacimy. My płacimy. Prezes! A prezes z jakichś środków? Sponsor. Zawsze musi się kółko zamykać, nie? A trener jest ciągle nagrzany. No. Za friko. Chyba zostanę trenerem. Płacą dobrze? Przed karek. No Zależy od dyscypliny, wiesz? Ale to któremu płacą może być, dobrze. Możesz być w różnych dyscyplinach. Wiesz, to nie ja mam ochoty być... Zawodnikom więcej płacą niż trenerem. Trenerem, wiesz, baseballu w C-klasie. Palanta. To ja chciałbym zostać trenerem Komet. I co mogę zrobić? Wielkich kokosów na tym nie zarobię, nie? A, marudzisz. A Najlepiej to zostać czymś osobistym trenerem Też nie zrobisz kokosów. Ale jeżeli ktoś dobrze płaci, to już na że więcej niż Tylko wiesz, zależy co ten osobisty trener musi uczyć, nie? No I w to treningu jest całe... osobistego. <laughs> Wtedy musisz być, wiesz, wszechstronny, nie? Musisz się spodziewać wszystkiego. Daj samochód 5. Osobowy. <grym> <grym> się to. Ja no. 5 do 7. Na pacy? Nie, do 9 A, jest osobówka. <grym> Rzadko widuje dziewięciosobowe osobówki. Nie no, są takie bu busiki, to cały czas jako osobowy. Nie, no, to, ale to busy są. Dla nie, dziewięć no, osób jest, miejsc, to jest osobowe. U mnie w robocie jak masz ten karet, tak jest karetkę, wpisane, no to masz nie? w dowodzie wpisane plus jedno leżące, nie? Aha. No. A ile siedzących jest? Poczekaj, raz, dwa, cztery, pięć jakoś tak. To cały czas jako osobowy Plus kierowca o. czy jest z kierowcą? Z kierowcą. Czemu? Co? Jako osobowy się liczy cały czas. Bo to są busy przerobione po prostu. I masz jedno leżące jest napisane. Mhm. No dobra. Nie, no parę minut temu wspominaliśmy no. czas jak ostro most to był punktem zborowym, nie? Zbornym. Zbornym. zbornym. I ten. No. <laughs> punktem zbornym. Mój I słuchaj. I, I zawsze było wiadomo, że wieczorem pójdziemy na wał i standardowa runda... Niemońskie. Most, wał, tory, coś tutaj, nie? Mhm. I się szło, nie było tego bloku, nie mogę sobie teraz tego przypomnieć. Były tylko wiecie? te topole no i tam dalej tam. pusto. I stała ta chata, co ulka w niej mieszkała, nie? No tak, to też było widać, ale nie z tego wałutku z tamtego tego wału nie było widać, chociaż nie, no było, i u paczuszki, hołpę. Tak, nie no, tak po prostu, taki naszło mnie na taki... Było to samo. samo, tylko że bloku nie było między to polami. a to jest ostatni odcinek, kiedy pole zostały, bo cała reszta a. została wycięta. Ja na przykład pamiętam, jak postawili to osiedle i ty drzewka, to były takimi krzakami, jak ja teraz w ręku trzymam, a, a tutaj zobacz, masz normalnie już drzewa A ja tam czas, jak tu były łąki a. i za tymi łąkami hen, -hen był y, mur od Wyganowskiego. A. No. czerwonej cegły, taki tak. rozwalony Folwark typowy, taki wiesz no. który się ostał tak i tu nie było nic nie było Empire, ale to ja pamiętam 20 lat temu jak budowali Empire mhm. wchodziliśmy na teren budowy, potrójny drenaż te sprawy no a to w ogóle jacyś robotnicy z zagranicy budowali, pamiętasz? Ukraińcy? nie, nie, jacyś tacy ala... ty Ta z prawdziwej zagranicy Jacyś raczej mi podjeżdżali jacyś, na Duńczycy albo coś w tym stylu. Zwróć uwagę tyle lat i cały czas są puste chaty na tym osiedlu, które stoją. No są. Stąd jest też ta <śmiech> miejska legenda o Edycie Górniak. Tak. Z oknami. Co ja panom zaśpiewam. Za wstawienie okien wam zaśpiewam. <śmiech> tak, i jakoś nikt nie był chętny. <śmiech> No ta haupa, którą teraz mijamy, słuchajcie, ona jest pusta od zawsze. Znaczy, tu czasami kiedyś było tak, że przez moment może coś się tam paliło, ale tak to... Ale ona jest taka no... pensjonatowa troszkę i wygląda na to, że po prostu no, nie było zainteresowania. Aha. Nie no, kawał chaty w sumie, nie? Ja wiem. No może, no zależy na co. Ja raz z tej strony, jak coś to biorę udział w zakończeniu odcinka, tylko generalnie nie włączam się do dyskusji. No to żeby mi nie powiedzieli, że na przykład już poszedłem do domu i, i na przykład mnie nie było, nie? Cały czas jestem no mężczyznę wygrać. poznać nie po tym jak zaczyna, Dokładnie. ale po tym jak kończy. No i co, no ale właśnie kończę to z jajem dałem taką informację ale już się I jesteśmy już w miejscu się o którym mówiłem w odcinku a nie? Jest czyli na przepędzie, gdzie z ziemi sterczą szyny od wąskotorówki Poczekaj. Kiedy, kiedyś takie zejścia były budowane w celu przeprowadzenia krowy z łąki przez wodę z tam na pastwisko. Czy tam na odwrót, nie? Tu na pastwisko na łąkę. Dokładnie do Zagród, Zagród, no. No. I co to już? Myślałem, że to jest coś mądrego. Nie, nie, no. A jaki był poziom wody? Ktoś, kto będzie tego słuchał. A nie jest stąd i nie wie, o czym my mówimy, to tego nie za kuma, ale jak ja mówię o takim miejscu, to wy to czujecie, nie? Ale z kuma ze swojego miasta, bo w, nie tylko w Konstancinie były przepędy bydła z brukowanym brodem na rzece. Źle mówię? Dobrze. Kto ma coś z... To do zobaczenia.